No i dobry wieczór. Znowu z tej strony Przemek Bazanowski. Mamy trochę po 22. W tym podcaście numer 2 opowiem, jak projektuje się dobrą stronę internetową. I jak można zobaczyć poniżej, znajduje się tutaj taki załączony obrazek, który przedstawia wykonaną stronę internetową oraz jej projekt szkic, projekt na rysunku. Opowiem wam dlaczego na przykład ta strona tak wygląda i, i różni się troszeczkę od rysunku, a także dlaczego dane elementy na tej stronie są w tym, a nie innym miejscu, jak to wpłynie na użytkowników i na skuteczność, oglądalność tej strony oraz ogółem na efekt końcowy całego projektu. Przy okazji witam jeszcze wszystkich groźnych ludzi. Dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy. Otóż, e, jak można zauważyć, jest to projekt graficzny e, dosyć rozbudowanej strony internetowej. Można nazwać to w sumie nawet serwisem e, o nazwie rolne24.com. Jest to strona demonstracyjna e, systemu AgroCMS, którego jestem współtwórcą. I generalnie ludzie na tej stronie mają bawić się w cudzysłowie aplikacją AgroCMS, czyli zarządzać stroną, dodawać treści różnego rodzaju, zmieniać menu i nagłówki, czy też jakieś inne informacje, jak ogłoszenia, dodawać zdjęcia do galerii i ogółem tak naprawdę zarządzać całym CMS-em, kwestią rejestracji, newslettera, sądy i wiele innych rzeczy, które można znaleźć w AgroCMS. Zapraszam przede wszystkim na stronę www.agrocms.pl Dobrze, a teraz wr wróćmy do tego, co jest najważniejsze, czyli jak ten projekt powstawał i dlaczego tak. No, tu, Otóż powiem wam tak, że projekt powstawał w sumie e, dosyć na łapu capu, w szybkim tempie, bo bodaj 20 minut e, wymyślania, jak to wszystko powinno funkcjonować, a że e, tak naprawdę... Strona demonstracyjna ma w sumie jeden cel – zademonstrować wszystko, co jest możliwe w CMS-ie do użycia i do wykorzystania. Tak też się stało. Znalazły się tu wszelkiego rodzaju opcje, takie jak system wiadomości, który widnieje na głównej stronie. Nazywa się to aktualności tak naprawdę tutaj. Pojawiła się również sonda, w którą można wykorzystać w tym, w tym AgroCMS. A także no, jest tutaj jak widzimy na tym rolne24.com. Co tu jeszcze mamy takiego? E, zwykłe podstrony, takie jak na przykład oferta, kontakt, inne, które będą tutaj użytkownicy sobie dodawali. E, galeria zdjęć, e, link do ogłoszeń, do artykułów, w których też można podzielić artykuły na różne kategorie, nawet podkategorie i, i chyba bodajże jak pamiętam podkategorię, podkategorii. Później są e, takie banerki e, kierujące do specjalnych galerii, które można zrobić, bo generalnie można wiele tych galerii tutaj utworzyć. Jest newsletter, e, rejestracja, mapa witryny, wyszukiwarka okruszki chleba, czyli tak zwane linki, gdzie w danym miejscu się znajdujesz. Na obrazku tutaj widzimy to jako strona główna pod e, zdjęciem tym zielonym z trawą i pod tym panem. Tak to mniej więcej wygląda w wielkim skrócie. Tak naprawdę trzeba by wejść na tą stronę internetową, zachęcam. Będzie to ładniej wyglądało, bo będzie w rozdzielczości 1 do 1, nie tak jak teraz pomniejszone. No i przechodząc do szczegółów samego projektu, po lewej znajduje się logo, które tak naprawdę nie powinno być chyba w sumie w innym miejscu, jeśli oczywiście ma być zapamiętalne. Generalnie stosuje się je po tej stronie, Dlatego, że ludzie zawsze zaczynają oglądać e, wszelkie rzeczy, w szczególności strony internetowe, od strony lewej. Następnie menu główne. Jak można słusznie zauważyć, wszystkie menu, e, przyciski są w kolorach pomarańczowo-żółtych i brązowych. W szczególności linki są w kolorach pomarańczowych. I przyciski w e, odcieniu brązu. Są to takie elementy graficzne także mam nadzieję, że właśnie dzięki zastosowaniu jednego koloru czy tam e, pochodnych tego odcienia będzie można e, bardzo dobrze e, posługiwać się tą stroną no i użytkownicy zapewne nie będą się mylić ani trochę jest to według mnie dosyć intuicyjna strona prosta w obsłudze z nastawieniem totalnie na użytkownika kolejne elementy na tej stronie to bardzo mocno widoczne, co jest też dosyć ważnym elementem w tej przykładowej stronie i ogółem w systemie zarządzania treścią AgroCMS. Przyciski rejestracja i zaloguj się. W zasadzie są to linki, które są na samej górze bardzo dobrze widoczne, zaznaczone, na pewno każdy je świetnie zauważy. Z prawej strony obok głowy tegoż to rolnika zbierającego pomidory mamy e, przycisk do mapy witryny. Dzięki niej można e, zobaczyć ile jest podstron tworzonych na, w tym serwisie, a także w którym miejscu dany użytkownik się znajduje i mniej więcej e, gdzie co może odnaleźć, czyli taka standardowa, standardowe drzewo e, całego serwisu. Pod głównym menu e, widnieje menu, gu, menu lewe. Znajdują się tam główne zakładki, a także e, znaczy główne linki do działów, a także poddziały na tym żółtym tle, lekko przesunięte. Myślę, że wszyscy użytkownicy doskonale poradzą sobie z korzystaniem z głównych elementów tej strony. Na środku, jak można zauważyć, znajduje się miejsce na treść. W przypadku strony głównej będą to aktualności, czyli zajawki ostatnich wiadomości. Natomiast w momencie, gdy wejdziemy w jakąś podstronę, ofertę, galerię, czy to kontakt, Oczywiście będzie tutaj podstrona z normalnym tekstem, zdjęciami, bodaj tabelami i tak dalej, co tylko sobie użytkownik zażyczy, tam to wstawi. Od środka po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka, która pozwala wyszukać wszelkie informacje na tej stronie. Szuka między innymi w wiadomościach różnego rodzaju, w ogłoszeniach, w artykułach zwykłych, podstronach, w galeriach. Wszystko, co tylko będzie trzeba poszukać, myślę, że ta wyszukiwarka tutaj sobie doskonale poradzi. No i nikt nie będzie musiał e, przelecieć tysiąca stron, żeby znaleźć to, co go interesuje. Poniżej znajduje się sonda. Oczywiście tutaj chyba zbędnych rzeczy nie muszę tłumaczyć. Dobrze widoczny przycisk głosuj, e, spójny z resztą strony. Pod sądą znajduje się taka krótka informacja, czym jest AgroCMS. Natomiast pod tą informacją znajduje się newsletter, czyli krótka zachęta. Zawsze taka zachęta powinna się pojawić, e, informująca na przykład, co w danym newsletterze będzie wysyłane. No i oczywiście pola formularza, które powinny być ładne, przejrzyste, e, dobrze widoczne i wzbudzające zaufanie. W tym przypadku jest miejsce na wpisanie imienia i e-maila. Dzięki temu e, maile, które będą wysyłane w newsletterze do wszystkich użytkowników, którzy dodadzą się do naszej bazy tutaj, e, otrzymają maila dokładnie spersonalizowanego e, pod danego użytkownika, czyli na przykład tytuł może brzmieć wtedy na przykład taki. Witaj Tomek, mam dla Ciebie doskonałą propozycję. O, I wtedy taki użytkownik bądź co bądź, będzie bardziej skłonny otworzyć takiego maila, niż tak jak to zazwyczaj jest, dostajemy z różnych korporacji wielkich serwisów internetowych, portali byle jakie, byle jakie maile i nawet czasami bynajmniej ja a nie otwieramy w ogóle tych wiadomości, które do nas przychodzą na skrzynkę pocztową. No i całe szczęście tracilibyśmy pewnie też dużo czasu. W tym przypadku jest to trochę wykorzystywanie naiwności użytkownika, natomiast e, oczywiście każdy, kto dodaje się do newslettera zapewne robi to świadomie, bądź e, no, no nie wiem, no raczej świadomie. Pod całością tych elementów, które przed chwilą omówiłem, znajduje się taka długa belka e, nieco innego koloru brązowego, inny odcień jaśniejszy z listą partnerów, są to logo e, różnych e, firm. Pod tym e, znajduje się e, lista z przykładowymi linkami oraz po prawej stronie lokalizacja e, z małą mapką. Po kliknięciu można oczywiście przejść do głównej mapy. No i na końcu zakończenie, czyli stopka. Jak można słusznie zauważyć projekt graficzny względem e, rysunku nieco się zmienił. Otóż rejestracja na początku na rysunku była po prawej stronie. Niestety e, nie było to przemyślane, to znaczy było tak, że postać jakiegoś człowieka, w tym przypadku pojawił się ten rolnik, czy tam człowiek zbierający pomidory. Na rysunku było przewidziane, że rolnik ten będzie na zdjęciu, natomiast menu żółte będzie nachodziło na tego człowieka. Jednak zrobiłem to nieco inaczej, tak aby nie zakrywać mostku i, i, i brzucha tego człowieka gdyż wydaje mi się, że troszeczkę by to wprowadziło e, chaosu. Postanowiłem dać go po prawej stronie zupełnie jak tylko się dało. No i wygląda on teraz dosyć ciekawie, miło chyba i sympatycznie. Dzięki temu e, no mamy miejsce po lewej stronie w menu na te właśnie na te zakładki, działy ale w związku z tym musieliśmy przesunąć w inne miejsce naszą rejestrację i logowanie. Także przesunęliśmy je na sam środek. Myślę, że nawet wprowadziło to jeszcze większy porządek. Będzie to bardziej widoczne. I niestety, tak jak można zauważyć na kartce, znaczy na tym rysunku szkicu, yy, niestety musiałem usunąć cytaty, które wcześniej planowałem. W sumie nie wiedziałem do końca co w nich będzie, ale no niestety już ich teraz tam nie ma. Zobaczymy. W sumie miało być to tylko taki tylko i wyłącznie dodatek. Jeszcze jedna zmiana, która nastąpiła względem grafiki, która została ostatecznie zaakceptowana, a to, co zostało zaprojektowane na kartce wstępnie, rozrysowane, zniknęło zdjęcie z naszej grafiki, które miało się pojawić w zakładce przykładowe linki, czy tam polecamy, bo tak to wstępnie polecamy, nazywałem na początku jak rysowałem, Zniknęło to zdjęcie dlatego, że uznałem, że będzie zwracało zbyt dużą uwagę na dole, a miało ono być tylko i wyłącznie tak w celach um, takiego upiększenia strony, natomiast wydaje mi się, że nie trzeba tego już upiększać. Doskonale, doskonale działa chyba ten, ten pan z pomidorami i, i górna grafika. Natomiast ogółem całość, też, mam do tego też dystans i miejmy do tego dystans, Całość nie jest oczywiście stroną, która ma gdzieś na jakimś wybiegu czy konkursie startować. Jest to tylko i wyłącznie szata graficzna pod przykład, który pokazuje jak funkcjonuje, jak może wyglądać przykładowy, przykładowa strona internetowa oparta na systemie AgroCMS. To tak ogółem w troszeczkę skrócie dużym. Myślę, że dobrze dosyć opisałem, opowiedziałem to wszystko tak jak to wygląda i funkcjonuje. Jeśli miałbyś jakieś pytania, oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Na pewno postaram się na każde pytanie dosyć merytorycznie odpowiedzieć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu do końca, bo był dzisiaj bardzo długi. No i zapraszam oczywiście do oglądania, śledzenia i słuchania tego, co na tym blogu się znajduje. Do usłyszenia, cześć!